Więc tematem dzisiejszego spotkania, tak zatytułowałem ten temat Świat, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Temat opracowałem na podstawie słownika wiedzy teologicznej. Niektórzy z nas pewnie znają tą pozycję. Przygotowana została pod redakcją Xaviera Leona Dufora, o ile to się tak czyta nie francuskiego, w tłumaczeniu księdza Kazimierza Romaniuka. Bardzo polecam, nawet będę optował za tym, żeby jak najczęściej korzystać z tego właśnie tutaj w naszej wspólnocie. Bardzo kapitalne wręcz prowadzenie, formacja duchowa. Na określenie świata bardzo często używa się wyrażenia niebo i ziemia. W Biblii jednak świat, będąc Tworem Bożym, nabiera znaczenia dopiero wtedy, gdy spełnia określoną funkcję w planach zbawienia. I co mówi na temat świata Stary Testament? Pewnie większość z nas wie, jak się zaczyna Biblia. Zaczyna się od Księgi Rodzaju, gdzie jest opisany początek świata, stworzenie świata. I ten początek świata, możemy powiedzieć, że jest to jakby zapoczątkowanie czasu. Księga Rodzaju, mówiąc o stwórczej działalności Boga, podkreśla pewne prawdy wiary. Te prawdy wiary, które, które tam są podkreślone, no jest ich wiele, ale takie najważniejsze tutaj wybrałem. Oto właśnie niektóre z nich. Świat zależy od Boga jako swego suwerena, który wypowiada słowo i oto rzeczy otrzymują istnienie. I kolejna prawda, Bóg rządzi również prawami natury. Zbawczy plan Boga wyłania człowieka ze świata po to, by człowiek panował nad tym światem. To Bóg dał człowiekowi panowanie nad światem. Wszystko, co człowiek posiada, rzeczy materialne i niematerialne, jest podarowane od Boga. To, co mamy, majątek, wykształcenie, kariera, władza, zdrowie, talenty, umiejętności, jak również rodzina, małżonek, dzieci i wiara, łaska wiary. To wszystko pochodzi od Boga i dzięki Bogu to mamy. Y Jakie jest znaczenie świata? W świadomości religijnej człowieka świat posiada mm, no dwa takie duże znaczenia. Yy, w pierwszej kolejności można zauważyć, że przejawia się w świecie dobroć Boża, a jakby w drugiej kolejności, albo równolegle, możemy też zobaczyć gniew Boży. Jak przejawia się dobroć Boża? Bóg w swojej mądrości zorganizował świat jak prawdziwe dzieło artysty, jednolite i zharmonizowane. Jego łaska jest do tego stopnia obecna we wszystkich jego dziełach, że na sam widok świata wyczerpują się ludzkie możliwości okazania mu należytego podziwu. E, tak to zostało ujęte w psalmie 8. Natomiast jako oznacza, objawia się gniew Boży, bo też jest świat oznaką gniewu Bożego dla człowieka uwikłanego we własne tragedie życiowe, we własne grzechy. Rzeczy, które Bóg stworzył dla dobra człowieka, służą także Bogu do wymierzania człowiekowi sprawiedliwości, różne kary klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, potop, plagi egipskie, które znamy z Pisma Świętego. Jakie jest ostateczne przeznaczenie świata? Możemy powiedzieć, że świat jest takim dziełem niedokończonym i to do człowieka należy przekształcenie tego świata. Do czego może doprowadzić owa humanizacja świata? Jeśli ostatecznie grzechy człowieka, grzeszny człowiek wciągnie świat w sferę własnych grzechów. Ważna jest też świadomość kresu, ku któremu cały świat zdąża. Kres ten będzie dwojaki. Z jednej strony na świat spadną wszystkie kataklizmy i pochłoną całą grzeszną ludzkość. To jest zapowiedziane przez proroków, przez Jeremiasza i Zaasza, Iza ale też obok sądu w czasach ostatecznych, w życiu przyszłym człowieka, czeka na człowieka zbawienie. Dzięki łasce Bożej, świat będzie poddany gruntownemu odnowieniu. Możemy powiedzieć, że Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię. Obecny świat to ten, który istnieje od momentu, kiedy przez zawiść diabła i grzech człowieka yy, na świat wkroczyła śmierć. Natomiast świat przyszły objawi się, kiedy Bóg przyjdzie, aby ustanowić swoje królowanie. Rzeczy obecnego świata zostaną oczyszczone, podobnie również człowiek. I człowiek i wszystko, co na tym świecie będzie, będą na wzór rzeczy niebieskich. Będą prawdziwie przemienione. W Nowym Testamencie jest jakby kontynuacja tego, co było opisane w Starym Testamencie. Świat jest też dwoisty. Jakby w pierwszej kolejności możemy powiedzieć, że jest wspaniałym tworem powołanym przez Boga za pośrednictwem Jego Słowa. Yy, I ten świat nie przestaje dawać świadectwa o Bogu, ale człowiek w swojej wartości dla Boga przewyższa świat. Sam człowiek jest więcej warty od całego świata. I jak mamy tutaj cytat z Mateusza, na cóż się zda człowiekowi to, że nawet cały świat zdobędzie, jeżeli, jeżeli straci przy tym siebie samego. Z drugiej strony, ta druga natura tego świata to jest świat solidaryzujący się z grzesznym człowiekiem. Pozostaje w rzeczywistości ten świat na usługach szatana. Jak grzeszny jest obecny świat, przytoczę niektóre z określeń przedstawionych w Biblii. Ludzie zupełnie świadomie buntują się przeciw Bogu i przeciw Chrystusowi według Ewangelii Świętego Jana. Poza nimi ukrywa się ich niewidzialny przywódca, szatan, książę tego świata, przez niektórych określany jako Bóg tego wieku. Ustanowiony z woli samego Stwórcy jest głową całego świata, właśnie ten szatan. Adam wydał w ręce szatana swoją osobę i to, nad czym panował. Od tej pory świat będzie się znajdował w mocy złego. On też będzie przekazywał, komu zechce, potęgę i chwałę tego świata. Świat ciemności, rządzony przez złe duchy, ten świat, w którym my żyjemy, jak mówi święty Paweł w liście do Efezjan. Świat, który zawodzi, a jego główne żywioły ciążą na człowieku i biorą go w swoje posiadanie. Duch tego świata, nie będąc w stanie zrozumieć tajemnic i darów bożych, przeciwstawia się Duchowi Bożemu. Mądrość tego świata, oparta na umyśle ludzkim, uczynił jednak Bóg szaleństwem. Dobrobyt materialny, proponowany jako pokój tego świata, jest uboższy i do niczego nie doprowadzi. Jest uboższy od pokoju, którego dawcą może być jedynie Chrystus. Ostatecznie ten pokój prowadzi do smutku i następnie do śmierci. Grzech świata to nienawiść i niewierność. Niewierność Bogu i Jego przykazaniom, niewierność przymierzą, które Bóg zawarł z człowiekiem. Jak mówi Ewangelia Mateusza, biada światu z powodu jego zgorszenia. Dlatego też świat nie może ofiarować człowiekowi nic trwałego. Przemija postać tego świata. Słyszymy w liście do Koryntian. Nasza tragedia polega na tym, że przez samo narodzenie się należymy już właśnie do tego świata. Bóg zawsze jednak towarzyszy człowiekowi i czuwa nad losem ludzkości i posyła nas świat swojego Syna. Bóg tak umiłował świat, że wydał zeń własnego Syna. Tak rozpoczyna się nowa historia świata, który nadal zachowuje dwa oblicza. Zwycięstwo Jezusa nad światem złym, rządzonym przez szatana i zapoczątkowanie świata odnowionego w osobie Jezusa Chrystusa, którego przyjście zapowiadali prorocy? Czy zauważyliście to sformułowanie? Świat odnowiony w osobie Jezusa Chrystusa. Jak byście to wytłumaczyli? To takie jakby pierwsze pytanie na dzisiaj. Taka praca domowa do przemyślenia. Świat odnowiony w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus jest zwycięzcą świata. Jak mówi Święty Jan, na świecie było słowo, a świat przez nie się stał, lecz świat go nie poznał. Jezus nie jest z tego świata, jak mówi Ewangelia, nie jest też stąd Jego Królestwo. Całą swoją władzę posiada Jezus od Boga, a nie od Księcia tego świata. Ten ostatni nie ma nad Nim żadnej mocy i dlatego właśnie świat go nienawidzi. Nienawidzi to go tym bardziej, że jest on światłością świata, przynosi mu życie i przychodzi, aby świat zbawić. Z powodu tej nienawiści Jezus został skazany na śmierć, ale przez Jego śmierć został pokonany Książę tego świata i Jezus triumfuje w pełni nad złym światem. Jezus Chrystus opuścił świat, ale zasiada w chwale po prawicy Ojca i kieruje nadal dziejami ludzkości naszymi dziejami. Wiemy, że Jezus jest Bogiem, który przez swojego ducha jest pośród nas, jest Bogiem żywym. Możemy powiedzieć obecnym pośród nas, odczuwalnym. Możemy Go spotkać w swoim życiu, możemy Go zaprosić do swojego życia, powierzyć Mu wszystkie nasze sprawy, te dobre i te złe, trudne. Możemy Mu powierzyć nasze małżeństwa i rodziny, naszą pracę, nasz odpoczynek. Możemy żyć i funkcjonować wspólnie z Jezusem, i dopiero wtedy nasze życie zaczyna być poukładane. Moglibyśmy powiedzieć, często problemy pozostają, jak zaczynamy żyć z Bogiem, ale mamy świadomość i pokój, że Bóg troszczy się o nasze życie i o rozwiązaniach naszych problemów i o rozwiązania naszych problemów. Wierzymy w to, że wszystko zmierza ku dobremu rozwiązaniu. Jezus, umierając na krzyżu, jak wiemy, zgładził grzechy świata. Oddał swoje ciało za życie świata. Wtedy to świat, czyli twór Boży, znajdujący się pod jarzmem szatana, został wydobyty z, niebo z niewoli. Został obmyty krwią Jezusa. Ziemia, morze, gwiazdy i księżyc, jakąś to rzeką, zostały obmyte. Tak jak mówi hymn z Niedzieli Męki Pańskiej. W tym nowym świecie światłość i życie są odtąd w obfitości. Otrzymują je wszyscy, którzy wierzą w Jezusa, którzy za Nim podążają i przestrzegają Jego przykazań. Przykazań Jezusa. Jezus wskazuje, że ci, którzy odtrącają swoje żony lub przyjmują odtrącone, popełniają cudzołóstwo. Jezus mówi o tym, że rozwód jest grzechem śmiertelnym. Jezus nadaje małżeństwu wartość sakramentu. To znaczy, że Jezus jest w tym małżeństwie osobowo. Tak jak mówił y, nasz kolekcjonista y, Mieczysław Guzewicz. czym jest wartość, czym jest sakrament małżeństwa? Tak bardzo obrazowo to określił. Y, do kościoła wchodzą dwie osoby narzeczeni, a z kościoła po zawarciu sakramentu wychodzą trzy, mąż, żona i Jezus Chrystus. Jezus nawołuje do wierności aż do śmierci i do miłości aż do śmierci, aby mąż, który odszedł, wrócił nie tylko do żony, ale i do Jezusa Chrystusa, gdyż odchodząc od żony, odchodzisz od Chrystusa. Wracając do niej, wracasz również do Chrystusa. Świat obecny nie osiągnął jeszcze swego okresu. Jeszcze dużo się może zdarzyć i dużo możemy zmienić. Chrystus zwycięży w pełni, dopiero gdy pojawi się on w fale i złoży wszystko w ręce Ojca. Aż do tego momentu świat trwa w bólach rodzenia, ale jest to rodzenie świata nowego, następujące, następującego definitywnie po świecie starym, tak jak mówi Apokalipsa świętego Jana. Wobec świata chrześcijanie znajdują się w tak samo trudnej sytuacji, w jakiej znajdował się Jezus Chrystus, gdy przebywał na ziemi. Chrześcijanie nie są z tego świata. My nie jesteśmy z tego świata, możemy jasno to powiedzieć, szczególnie po tym, w tym kontekście, jak żeśmy tutaj y, rozmawiali i o czym żeśmy dzisiaj mówili. Ale mimo to chrześcijanie są na tym świecie i są otoczeni przez ten świat i przez wszystko, co ten świat niesie za sobą. Jezus modli się do Ojca nie o to, żeby chrześcijanie byli wzięci ze świata, lecz żeby ich uwolnił od złego. Ich oddzielenie od świata złego w niczym nie zmienia zadań, jakie mają do spełnienia wobec świata. Chrześcijanin powinien wystrzegać się brudu tego świata, powinien odrzucić jego powaby, ale powinien korzystać ze świata tak, jakby z nim wcale nie korzystał. To oderwania od świata, To oderwanie od świata nie wyklucza używania dóbr tego świata. To, co stworzył Bóg, jest dobre, ale należy korzystać z tego we właściwy sposób, z zachowaniem wymagań miłości. Oto świętość, której Chrystus domaga się od chrześcijanina. Chrześcijanin ma do spełnienia ważną misję wobec świata, pozostającego obecnie w niewoli grzechu. Podobnie jak Chrystus przyszedł na świat, żeby dać świadectwo prawdzie, tak chrześcijanin jest posyłany do świata, by nieść świadectwo samego Chrystusa. Chrześcijanie otrzymali nakaz głoszenia tego, w jaki sposób spotkali Chrystusa w swoim życiu, jak Chrystus ich uzdrowił i nawrócił. I świat występuje przeciwko chrześcijanom, a w walce przeciwko temu światu i zepsuciu takim orężem jest wiara. Wiara w Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, umarł na krzyżu za nasze grzechy i nas odkupił. To On, Jezus Chrystus, zapłacił za nasze grzechy. Gdy umierał na krzyżu, jedne tłumaczenia mówią, że Jezus wypowiada takie słowo, dokonało się. Ale niektórzy mówią, że dokładne tłumaczenie brzmi, że powiedział, zapłacono zapłacono za wszystkie grzechy. Chrześcijanin zdaje sobie sprawę, że świat go nienawidzi i nie rozumie. Śmieje się z niego, wyszydza, prześladuje. I jak może przetrwać chrześcijanin w tym świecie? Jest umacniany przez parakleta, przez ducha prawdy, wysłanego, aby świadczył, że świat, odrzucając wiarę w Jezusa Chrystusa, Popełnia grzech, a sprawa Jezusa Chrystusa jest słuszna, skoro jest on obecny przy boku Ojca. Napięcie pomiędzy światem a chrześcijaninem nie zniknie, dopóki istnieje ten świat, aż do ostatecznego posegregowania. Poddani Królestwa Bożego i podwładni Satana będą zmieszani razem, tak jak konkol rośnie w pszenicy na Bożym polu, którym jest świat. Zgodnie z zapowiedziami proroków i samego Chrystusa, gdy Bóg będzie sądził świat, kolkol zostanie spalony w ogniu piekielnym. Zniknie na zawsze świat obecny, podczas gdy ludzkość odrodzona odnajdzie radość w odnowionym wszechświecie. I na koniec kilka takich pytań do przemyślenia dla nas wszystkich. Jakie jest nasze miejsce w tym świecie? Jakie jest Twoje miejsce w tym świecie? Czy uważasz się za chwast, konkol, czy, czy za życiodajne, wartościowe zboże? Czy Twoje życie jest zgodne z wiarą w Jezusa Chrystusa? Czy widzisz, że świat jest coraz bliżej swojego końca? Czy widzisz, że czasy są ostateczne? Czy postępujesz tak, jakby Chrystus miał przybyć już jutro? Czy uważasz, że masz jeszcze czas, aby się nawrócić i zmienić swoje postępowanie? Liczba rozwodów, rozbitych rodzin i małżeństw wciąż wzrasta. Świat produkuje więcej i więcej świadectw, aby człowiek korzystał bez opamiętania z tego świata, aby stawiał siebie na pierwszym miejscu, zapominając o drugim człowieku. Uderzenie w rodzinę i małżeństwo prowadzi do zagłady człowieka. Świat mówi, że każdy ma prawo do szczęścia, ale drogę do tego szczęścia, jaką wytycza, prowadzi do zagłady to samo unicestwienia człowieka i świata, w którym żyje. Stwierdzeniem, że wszyscy tak żyją i postępują, ma być powodem, że, powodem na słuszność takiego złego postępowania. Trwanie w wierności małżeńskiej świat wyszydza jako przestarzałe poglądy, ograniczające wolność jako niemożliwe do zrealizowania w tym świecie, bo tu każdy ma prawo do swojego indywidualnego, egoistycznego szczęścia. Dbałość o rodzinę, o dzieci, o ich właściwe wychowanie, aby miały oboje rodziców, prawdziwych rodziców, jest szykanowane. Jeżeli mąż zdradza żonę i odchodzi od niej do innej kobiety, nazywane jest jego prawem do wolności, do szczęścia, do wyzwolenia się z ograniczeń a fakt, że krzywdzi rodzinę, jest nieistotny według tego świata. Żona, która wybacza mu i czeka na niego, bo ma na względzie dobro rodziny, dzieci i dobro męża, taka żona nazywana jest szaloną. Przeszkadzają światu ci, którzy walczą o ratowanie swojego sakramentalnego małżeństwa zawartego przed Bogiem, pobłogosławionego i zatwierdzonego jako jedyny możliwy związek kobiety i mężczyzny, zgodny z nauczaniem Jezusa. Wielu chciałoby, aby nie mówić o tym, że miłość małżeńska może być wierna, pomimo wielu trudności, problemów, że można te problemy z udziałem Boga pokonać. Świat chciałby, aby małżonkowie, którzy są wierni, zniknęli z tego świata, bo nie pasują do tego świata, bo nie są z tego świata, bo nie są z tego świata. Głoszenie dobrej nowiny o tym, że Chrystus żyje i uzdrawia, to dla nas, którzy należymy do wspólnoty trudnych małżeństw, jest głoszeniem o miłości małżeńskiej, o wierności. Nie bylibyśmy zdolni do tak wielkiej wytrwałości i determinacji bez pomocy Jezusa Chrystusa, którego spotkaliśmy, każdy z nas spotkał w chwili, kiedy doświadczyliśmy tej największej tragedii życiowej. To tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Jak macie jakieś zdanie na ten temat, chcielibyście się podyskutować, to zapraszam o wyrażenie tych uwag. Zapraszam do dyskusji. Ten, ten temat, bo tam ta, ten słownik teologiczny jest podzielony na kilkadziesiąt takich tematów, takich haseł, które są wyjaśniane i tam oparte na, na czytaniach biblijnych, na fragmentach z Pisma Świętego. Jedno takie zdanie, które przewijało się tak od samego początku do końca i tak mi zostało już chyba na zawsze, to jest to, że, że my nie jesteśmy z tego świata, że jakoś tak jesteśmy... Tak trochę w nawiązaniu do tego poprzedniego tematu, który tutaj też odczytywałem, wtedy mówiłem, że Chrześcijanie to, jest, to są taką pozostałością, taką resztą, która zostanie w ogromnej liczbie ludzi, którzy są na Ziemi, że niestety stanowimy dużą, dużą mniejszość I, i właśnie poprzez tą mniejszość też jesteśmy jakby nie z tego świata, że, że świat po prostu uważa nas, że no nie jesteśmy z tej Ziemi, z kosmosu, mamy poglądy, które w ogóle nie mają się jak realizować. Nie? Nie, ma, nie ma możliwości zastosowania tych naszych poglądów tutaj w świecie. Ale jak się okazuje, jak głębiej tak w to wchodzimy, no po coś tu przychodzimy. Wielu przychodzi tu od kilku lat i widzi w tym jakieś wartości i chce to wszystko zgłębiać. Chcę być przy tym, chcę po prostu w ten sposób żyć, więc myślę, że każdy z nas może powiedzieć, że może warto, bo, bo może właśnie dzięki temu, że poznajemy Chrystusa, poznaliśmy to, co Chrystus nam proponuje, no to mamy życie. Amen. Amen.